Kampania sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 kwietnia, 14. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis trójki. Druga czarna skrzynka potwierdza. Młody pilot celowo rozbił samolot linii German Wings ze 150 osobami na pokładzie. Nie żyje 25-latka poszukiwana w Bieszczadach. Wszystko wskazuje na to, że powodem śmierci było wyziębienie organizmu. W drodze krzyżowej ulicami Starego Miasta w Jerozolimie znów przeszły setki osób z całego świata. Prokuratorzy z Francji odczytali już wstępnie zapisy z drugiej czarnej skrzynki samolotu linii German Wings, który rozbił się we francuskich Alpach i potwierdzają one, że drugi pilot BASA, 27-letni Andreas Lubitz, celowo skierował maszynę w stronę gór. O ustaleniach śledczych Rafał Motriuk. Francuscy śledczy mówią, że Lubic posłużył się autopilotem. Ustawił urządzenie tak, by samolot schodził na docelową wysokość 30 metrów. Potem zmieniał ustawienia i zwiększał prędkość maszyny przy jednoczesnym obniżaniu lotu. Gdy samolot w konsekwencji rozbił się w górach, zginęło 150 osób znajdujących się na pokładzie. Nie przeżył nikt. Tymczasem niemieccy prokuratorzy potwierdzili, że Lubic na tydzień przed katastrofą sprawdzał w internecie sposoby na popełnienie samobójstwa. Rafał Motriuk Polski. Trzy dni temu niemieckie linie lotnicze Lufthansa, do których należą tanie linie Germanwings, podały, że w 2009 roku Lubitz informował o przejściu ciężkiego epizodu depresyjnego. W dniu, w którym doszło do katastrofy, pilot był chory i nie powinien był lecieć. 25-latka poszukiwana od wczoraj w Bieszczadach nie żyje. Ciało kobiety, która prawdopodobnie zmarła z wyziębienia, znaleźli ratownicy GoPro. Mówi w rozmowie z trójką ratownik Edward Marszałek. Poszukiwana zbłądziła, gubiła drogę po prostu w tej zadymce i zeszła poza szlakiem zupełnie, z północnym zachodnim ramieniem Kopie Bukowskiej, to jest szczyt w przez który w ogóle nie prowadzi szlak turystyczny. No i tam niestety tak się to skończyło. W akcji uczestniczyło 54 ratowników i szkolone do poszukiwania ludzi psy. Ciało kobiety znaleziono po godzinie 13. Setki osób przeszły w drodze krzyżowej ulicami Starego Miasta w Jerozolimie. Organizowana w wielki piątek przez franciszkanów procesja przyciąga tłumy pielgrzymów z całego świata. Wierni idą tą samą drogą, którą Chrystus wszedł na ukrzyżowanie, a na czele pochodu niosą olbrzymi krzyż. W tym roku w drodze krzyżowej wzięła udział między innymi duża grupa palestyńskich chrześcijan. Przechodzimy tu co roku. To wyjątkowy czas, bo chrześcijanie z całego świata przyjeżdżają tu do nas, do Palestyny, by świętować i jesteśmy z tego dumni. Chcemy pokoju. Modlimy się do Jezusa, by dał nam pokój na całym świecie, zwłaszcza w Iraku, Syrii, Palestynie i Wszędzie. It's, uh, what you believe. To jest kwestia tego, w co wierzysz i po co żyjesz. Dla mnie to najważniejszy czas w roku. To źródło mojego chrześcijaństwa. Wieczorem w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie odprawione zostanie specjalne nabożeństwo. Towarzyszyć mu będzie inscenizacja śmierci i złożenia Chrystusa do grobu. Wójt gminy Płaska na Podlasiu został uznany winnym wymuszenia i przyjęcia łapówki. Wiesław G. został zatrzymany w 2011 roku. Dzisiaj sąd w Augustowie skazał go na trzy lata bezwzględnego więzienia. Sprawa, za którą wójt trafił na ławę oskarżonych dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak tłumaczył sędzia Dariusz Kozłowski, przedsiębiorca, który wygrał przetarg na wykonanie tej inwestycji, usłyszał od Wiesława G., że w ramach wdzięczności powinien mu wręczyć 280 tysięcy złotych. Biznesmen powiadomił prokuraturę, a ta wraz z CBA zorganizowała tak zwane kontrolowane wręczenie łapówki i wójt został zatrzymany podczas wręczania pierwszej raty żądanej kwoty, czyli 120 tysięcy złotych. Obrońcy oskarżonego twierdzili, że akcja służb była przeprowadzona nielegalnie, a Łapówka była wcześniej ustaloną kwotą za serwisowanie oczyszczalni. Jednak argumenty te nie przekonały sędziego, który uznał, że wójt jest winny. I w ocenie sądu tylko kara bezwzględna pozbawienia wolności jest karą sprawiedliwą, która będzie z jednej strony nauczką dla samego oskarżonego, a z drugiej strony przestrogą dla innych funkcjonariuszy publicznych, urzędników niższego szczebla, aby postępowali w zgodzie z funkcją, do której zostali powołani i w żadnym wypadku nie godzili się na jej wykorzystywanie. Wyrok nie jest prawomocny. Z Augustowa Renata Metalicka, Polski. Radio I na koniec tego serwisu jeszcze o wyjątkowej akcji strażaków ze świecia. Akcja gaszenia pożaru dziesięciu wagonów utrudniał ratownikom strach przed egzotycznymi gadami, bo w przewożonej pociągiem biomasie z Afryki mogły znajdować się węże. Biomasa z wysuszonych marokańskich oliwek przewożona była z Gdyni do Połańca. Po drodze kilkukrotnie się zapaliła. W Laskowicach Pomorskich z pożarem wagonów walczyło 30 strażaków. Okazało się, że płomienie to nie jedyne zagrożenie. Trzeba było również uważać na egzotyczne gady, które mogły zagnieździć się w biomasie, relacjonuje Paweł Puchowski, rzecznik prasowy Straży Pożarnej w świecie. właśnie z relacji maszynisty, który prowadził ten pociąg. Mówił, że wcześniej gdzie na jednym z przystanków, zatrzymali się, widzieli wraz z pomocnikiem węża. I to nie na pewno pochodzenia, że tak powiem, z naszych ...trenów, tylko afrykańskiego, dlatego strażacy zwracali szczególną uwagę na to, żeby nie spotkać tego zwierzęcia. Dodatkowo oświetlaliśmy teren, patrzyliśmy gdzieś pod nogi, aż gdzieś nie wyszło z tej biomasy. Pożar na szczęście udało się opanować, gady nie zaatakowały. Pociąg odjechał dalej. Ze świecza Marcin Doliński. O 15 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. pochmurna ale z przejaśnieniami. Niemal wszędzie do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu. Deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu chwilami porwisty wiatr. W nocy opady w centrum i na wschodzie Polski. I będzie chłodno, bo od minus dwóch do plus jednego stopnia. A w regionach podgórskich do minus sześciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W specjalnym wydaniu Klubu Trójki będziemy rozmawiać o poście. To znaczy o powstrzymywaniu się od niektórych pokarmów. Dlaczego tych, a nie innych?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 Boina. Budzą ciekawość Jest, jest, powierzchnia księżyca stoi teraz Stoi, stoi, stoi, stoi na, gruncie na, na gruncie księżycowym Dają poczucie dumy Abemus papam Kardynalem Wojtyła. 90 lat Polskie Radio PL Na spacer Dawno Pani nie widziałem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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam Henryk Sytner. Bardzo zainteresowała naszych słuchaczy audycja o karate. Otrzymałem kilkanaście pytań dotyczących tej sztuki walki. Postaramy się na nie dziś odpowiedzieć. Obok mnie Zbigniew Wójcik, instruktor, który już od wielu lat prowadzi treningi. Pan Wiesław z Grudziądza pyta, czy w wieku 55 lat może rozpocząć treningi, czy to nie będzie dla niego zbyt trudne? Nie, nie będzie zbyt trudne. Oczywiście trzeba trening ustawić w taki sposób, żeby każda osoba, która przychodzi na zajęcia, wyniosła z tego jak najwięcej. Do każdego trzeba podejść indywidualnie, nawet jeżeli jest jakaś duża grupa na sali, to każdy z uczestników jest taktowany. indywidualnej no, opieki, oczywiście. tak? Oczywiście, każdy, każdy inaczej się rusza, każdy jest inaczej zbudowany. Do każdego trzeba podejść i każdemu trzeba pokazać, jak coś tam może zrobić. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może kopać na głowę, bo zaraz wyobrażamy sobie, że trzeba gdzieś tam machać wysoko nogami, to nie jest konieczne. Karate nie wymaga wysokich kopnięć. Doskonale możemy się bronić kopiąc po kostkach. Także tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o wiek. Po prostu trzeba odpowiednio dobrać metody. Mówi się o tym, że karate, podobnie jak inne sztuki walki, to nie jest tylko rywalizacja sportowa. To jest pewnego rodzaju filozofia wyniesiona z dalekiego wschodu. Oczywiście można było to próbować powiązać z filozofią czy taoizmu czy buddyzmu. Natomiast kara to jest jakby troszeczkę ponad to i poza tym. To jest, ja tak uważam i dla mnie, to jest filozofia pracy. To znaczy trzeba pracować cały czas nad sobą i ta filozofia wynika z tego, co się robi. Ta filozofia polega na tym, że trzeba iść na trening, mimo że się tego nie chce, że się nie może, że się jest zmęczony. Ta filozofia polega na walce z samym sobą, polega na doskonaleniu samego siebie, na walce z największym naszym przeciwnikiem, z sobą samym. To jak, jest najtrudniejszy przeciwnik. Jak w tej walce się zwycięży, to już jest sukces myślę, że to własne zadowolenie jest ważniejsze od ewentualnego medalu. Myślę tutaj o tym karate sportowym. Sprawdziłem karate jest pewien problem, dlatego, że ciężko jest osiągnąć zadowolenie, dlatego, że ciągle przychodząc na zajęcia, przynajmniej ja swoim studentom dostanę się wpajać, że wchodzimy w coś nowego i cały czas jesteśmy tymi początkującymi, więc jeżeli chodzi o takie zadowolenie, jest to trudne. Natomiast jeżeli chodzi o medale, no wiadomo, są różne odmiany. Jest karate sportowy, karate tradycyjne. Ja jestem przedstawicielem karate tego starego, takiego kinawańskiego. Oczywiście są u nas zawody, ale to jest jakiś margines. margines, niewielki procent naszych zainteresowań. Oto pytali słuchacze, gdzie można poznać zasady karatnych? Gdzie się zapisać na zajęcia w Polsce? No tutaj oczywiście większość informacji można zdobyć w internecie. My prowadzimy zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim od lat. Trzeba szukać dobrych sekcji, bo często jest tak, że trafiamy do kogoś, kto nie ma pojęcia na temat danej sztuki walki. To był Henryk, Henryk Sytner jego gościa w studiu Elżbieta Majnowska Halina wachowicz a żąda. Przed nami kolejna część muzyki ciszy I na początek tej godziny Piotr Woźniak Po przedmieściu przez śnie Niedopiętym służbowym prochowcu niby frunął a szedł. Czy znajomy to był, czy ktoś obcy? Kto to był nagle zjawił się tuż? Białe biuro upadło na chodnik Wtedy wiedziałem już Że to jest niebieski przewodnik. Mój mi Oprzyj się o mnie To nie przemokniesz Od paru krop i łez Oprzyj się o mnie już dobrze, nie zawsze słodko jest. Dłonie w rękawach krył, poszarzały, zziępnięty zgaszony. Może nie miał już sił, przecież dawno nie wierzę w anioły. Oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz Od paru i Oprzyj się o mnie, już dobrze Nie zawsze słodko jest Stróżu mój przyjaciel.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 Nowa płyta Piotra Woźniaka, Tata Adama, już jest. Nawet trzymam ją w tej chwili w dłoniach, jako pewnie jeden z pierwszych. Kolejny artysta to Richard Howley. Kiedy układałem program dzisiejszy, to wyszło mi na to, że Howley zajmie mniej więcej 60 minut naszego spotkania. Więc musiałem się na jeden utwór zdecydować, a w związku z tym, że nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby było więcej niż jedna piosenka, to będzie jedna, ale dość długa. Niestety nasz odtwarzacz sprawił nam psikusa, więc Richard Holley będzie nawet troszkę dłużej niż planowaliśmy. Future here is shattered Your voice is thin as rain Unholy broken shadows You know you'll never tame This winter lake is frozen Fantasy turned on its side The screw just keeps on turning As guilt makes you decide That you can cry Run and hide But Don't you cry The clocks have stopped their ticking Time grips you in its vice These hands have always Marooned here in midnight Poets have their studies Babies have their might Just visions from a hilltop Or a train journey late at night But you can't cry All the loneliness you hide Your morning views its headstone Its cruelty knows no bounds A mist enshrouds tomorrow Today the hammer pounds But you can't I'm You envy all the others the ones who own their eyes so You all your days His ship sails Bald horizons You stalk him In its wake But you can't cry Though you've tried Run and hide What's inside Don't You Cry, to był Richard Howley. A kolejny artysta to bodaj najsłynniejszy aborygański wokalista Jeffrey Gurumul Junupingu. Opowie nam swoją historię. Mam nadzieję, że kiedy będzie Góromol, pisał ciąg dalszy swojej historii, to on dopisze również to, że był w Warszawie również. Kolejny utwór będzie chyba najpogodniejszym dzisiaj, ale będzie również w pewnym sensie o przemijaniu. It's not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 i have to go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 Father and Son to był Cat Stevens. I od nas to już wszystko. Za chwilę w studiu pojawi się Tomasz Grazdowski i będzie na trzecim biegu. Elżbieta Majnowska, Hajna Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Chodźcie na zakończenie. To promocja. Niedziela Wielkanocna w Trójce. Po 11.00 będziemy w Jerozolimie. Zapraszam na wspólną włóczęgę po starych kamiennych uliczkach i nowoczesnych, nieznanych zakątkach tego niebiańskiego i całkiem ziemskiego miasta. Marcin Butowski. A o 20.00 retransmisja wyjątkowego koncertu. Syn Wielkiego Leonarda idzie śladami ojca. Adam Cohen zagrał i zaśpiewał w trójce 17 lutego. Teraz w niedzielę Wielkanocną będą mogli Państwo go posłuchać. Zaprasza Piotr Kęczki. Autopromocja. Za 16 minut, 15. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Tak, tak, na trzecim biegu przybyło. Tomasz Gorazdowski, proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 15 i niech konie mechaniczne będą z nami. Co dziś? Dziś o nowościach Toyoty, o nowościach, które mogą zmienić rynek samochodowy na dobre, o nowościach samochodowych z oceanu, prosto z Nowego Jorku i o Spongerze kanciastoportym na czterech kołach. A tak, z ostatniej chwili Top Gear top -geara w BBC już nie będzie, to prawda, ale pamiętają Państwo imprezy Top Gear Live? Zapewne tak, ale koniec z tą nazwą jednak motoryzacyjne show będzie i będzie nazywało się teraz Clarkson, Hammond i My Life. Pali ich o nazwę, najważniejsze, że będzie. Rozpętała się ostatnio w Polsce dyskusja o szkodliwości spalin wydzielanych przez silniki diesla i o tym, co z tego wynika. Ostatnie badania wskazują, że znacznie zdrowsze, o ile tak można powiedzieć, są dla nas silniki benzynowe. Wychodząc naprzeciw dyskusji o szkodliwości spalin, dziś na trzecim biegu o pierwszym seryjnie produkowanym samochodem, który zamiast spalin emituje tylko wodę. Zobaczyliśmy go na salonie samochodowym w Genewie. To Toyota Mirai, samochód napędzany wodorem. To ważny moment dla wszystkich, mówi Robert Mularczyk z Toyoty. Ja się trochę tego momentu obawiałem, nie ukrywam, bo Japończycy uwielbiają wprowadzać swoje pomysły designerskie i pewne elementy, nawet bym powiedział artyzmu japońskiego do konstrukcji fabrycznych, zwłaszcza seryjnych ale na szczęście tym razem wszystko poszło pięknie, dlatego że mamy bardzo ładnie wystylizowane, złożone z bardzo dobrych materiałów, bardzo ergonomiczne i przestronne wnętrze tego samochodu. Wreszcie takie wnętrze, jakiego spodziewamy się w aucie przyszłości. Z jednej strony bardzo funkcjonalne i łatwe w obsłudze, z drugiej strony naszpikowane elektroniką, ekranami, ale to wszystko zapakowane w bardzo ładnej, przystępnej i eleganckiej, takiej jakiej oczekuje też i Europejczyk w stylistyce. Wyposażenia to jest drugoplanowa rzecz w przypadku Mirai. Tu mówimy o technologii. To auto, jak pamiętamy, ma pod maską silnik elektryczny. On jest zasilany prądem. Prąd jest wytwarzany przez specjalny układ, który Współpracuje z ogniwami paliwowymi, które znowu potrzebują wodoru, żeby tę reakcję uzyskania prądu przeprowadzić. Efektem ubocznym jest woda. My już jesteśmy teraz w fazie rozpędzenia produkcji seryjnej. W tym roku będzie kilkaset sztuk na cały świat tego samochodu. W Japonii i w Stanach już sprzedajemy to auto. No niestety tam nastąpiła kręska urodzaju. Liczba zamówień, które pojawiły się w pierwszym miesiącu obecności Mirai w wybranych salonach Toyota w Stanach i w Japonii spowodowały, że z kilkuset aut Mamy tych zamówień tysiąc, kilkaset. W związku z czym my będziemy teraz starali się zamówień, zobowiązań wywiązać. Co nie zmienia faktu, że pierwsze samochody przyjadą także do Europy. Startujemy w połowie tego roku ze sprzedażą Mirai na wybranych trzech rynkach. Tych rynkach, które mają zręby infrastruktury, nie oszukujmy się. Auta pojawią się w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Danii. Tam mamy stację do ładowania wodoru, do tankowania tak naprawdę wodoru, bo sam proces to są 3 minuty, bardzo podobny, zbliżony proces mechanicznie do tankowania benzyny, no tylko o nieco wyższych wymogach bezpieczeństwa. Oczywiście my w Polsce próbujemy już rozmawiać z firmami, z koncernami paliwowo-energetycznymi na temat stworzenia takich pierwszych stacji ładowania, czy tankowania wodoru. My z naszej strony wtedy obiecujemy, że będziemy starali się ten samochód jak najszybciej do Polski sprowadzić, jak najszybciej, nie oznacza jeszcze niestety tego roku. My będziemy bardzo się starali zachęcać, mobilizować naszych kolegów z innych sektorów, żeby takie stacje stawiali. To nie jest łatwy proces, to będzie trwało niestety latami, a może nawet dziesięcioleciami w przypadku Polski. Z drugiej strony to jest samochód, który na początku, zdajemy sobie sprawę, będzie rozchwytywany przez różnego rodzaju organizacje, agencje rządowe, duże firmy, dlatego, że będzie to dla nich świetna wizytówka. W związku z czym będziemy się pewnie skupiali na wspieraniu rozwoju tego typu infrastruktury w dużych okręgach, w dużych miastach. Zasięg około 500 km pozwala tym autem w miarę bezstresowo jeździć, o ile mamy jakąś podstawową sieć tankowania dostępną w danej okolicy, w danym obszarze. Ile ten samochód może kosztować? Bo wiadomo, że nowe technologie z reguły na początku są bardzo drogie. W tej chwili jesteśmy na poziomie ceny mniej więcej 60 kilku tysięcy euro. To nie jest mało, moim zdaniem też nie jest dużo, jak na fazę wstępną tego wielkiego projektu rozwoju samochodów z napędem wodorowym. Ale no nie bez kozery Toyota miesiąc temu uwolniła szereg patentów, dotyczących tego auta do, nazwijmy to, dowolnego pobierania. My sami otrzymujemy w tej chwili chociażby w tej sprawie zapytania z polskich instytutów technicznych, między innymi z Instytutu Lotnictwa, z kim w Japonii kontaktować się, by móc wspólnie kooperować. Uwolnienie służy temu, żeby móc więcej i taniej wytwarzać komponentów do produkcji tego auta, a więc, czytając dalej w myślach, uczynić produkcję tego samochodu tańszą? Tak sobie myślę, że prędzej czy później, ale to musi być przyszłość. Będziemy mieć zatem samochód prawie na wodę, albo prawie na wodę samochód, prawie. Mówi szef Toyota Motor Poland, Jacek Pawlak. Spalamy nie wodę, bo wody się nie da spalić, ale spalamy wodór. I ten wodór oczywiście trzeba w jakiś sposób z wody, czy z gazu, czy skądkolwiek wydobyć. Mówimy tutaj o syntezie wodoru, to jest cały czas jeszcze... Technologia, która nie rozwinęła się tak, jak byśmy chcieli, też pewnie z tego powodu, że nie było samochodów na wodór. My yy, liczymy na to, że sam fakt, że wprowadziliśmy seryjnie produkowany samochód na wodór, też będzie inspiracją, takim katalizatorem dla naukowców, dla firm, żeby rzeczywiście skoncentrować się na produkcji wodoru. Bo przecież, na przykład, my Polacy mimo, że nie mamy ropy naftowej, nie mamy platform, moglibyśmy opracować technologię uzyskiwania wodoru i stać się potęgą światową, jeżeli chodzi właśnie o paliwo przyszłości. To jest nowoczesna technologia, stąd kosztowna na tym etapie, ale domyślam się, że im bardziej technologia będzie wchodziła w życie i więcej będzie stacji, tym bardziej koszt i samochodu, i koszt jechania tym samochodem będzie spadał. No właśnie, no bo przypomnijmy to, co się stało z napędami hybrydowymi. 10-15 lat temu, kiedy wprowadziliśmy pierwsze auta hybrydowe, one były mniej więcej 50-100% droższe od normalnych samochodów. Dzisiaj auta hybrydowe, które produkujemy już w ogromnych ilościach, bo przypomnijmy, że po drogach jeździ ponad 6 milionów aut hybrydowych i ostatni milion sprzedaliśmy w zarówno, zaledwie w 8 miesięcy. Dzisiaj auta hybrydowe są tańsze niż auta z silnikami wysokoprężnymi, więc to jest tylko kwestia ilości. Postawiliśmy pierwszy krok, mamy pierwsze auto na napęd wodorowy, czekamy na koncerny paliwowe, żeby zaczęły sprzedawać ten wodór i produkować go w niższej cenie. Każdy dodatkowy samochód na wodór będzie obniżał cenę jednostkową, to jest pewne. A to jest przyszłość, wodór, prąd czy hybrydy? No, przypomnijmy, że wodór to jest także prąd, ponieważ ogniwa paliwowe działają w ten sposób, że produkują prąd, który z kolei zasila silnik elektryczny w samochodzie, więc to jest nierozerwalnie ze sobą związane. I Według nas hybrydy i wodór to jest przyszłość motoryzacji. Po pierwsze dlatego, że to paliwo wodorowe rzeczywiście w efekcie produkuje parę wodną, więc mamy praktycznie zerowe spaliny. Mamy w tej chwili mnóstwo miast w Europie, ale także w Polsce, gdzie jakość powietrza jest po prostu fatalna. No przecież mamy mnóstwo problemów z alergią, z chorobami. Ludzie w tej chwili rzeczywiście mają problemy z nowotworami. Choroby nowotworowe, jak wiemy z ostatnich raportów Światowej Organizacji Zdrowia, jest właśnie spowodowanych spalinami, szczególnie z silników wysokoprężnych. Więc jesteśmy przekonani, że rządy, że prezydenci miast no, starali się zwiększać ilość takich nieemitujących pojazdów, szczególnie w centrach miast w przyszłości, różnego rodzaju mechanizmami, że tych aut po prostu będzie coraz więcej, więc na pewno auta wodorowe, na pewno auta elektryczne, z tym, że przypomnimy, że auta elektryczne mają ten problem zasięgu i czasu ładowania, więc hybrydy, wydaje nam się, że jest to na razie najlepsza alternatywa, no bo te hybrydy nie mają tych problemów, a tak naprawdę w wielu wypadkach poruszają się właśnie na silniku elektrycznym. Fajnie byłoby, gdyby w mieście można było oddychać zdrowymi spalinami, takimi wodnymi. Co wygra, co zwycięży, gdyby to był wodór, który mamy w nieograniczonej ilości, co na to producenci ropy. Będzie ciekawie, choć to, co będzie się działo, nie stanie się na pewno z dnia na dzień. W Nowym Jorku trwają kolejne targi samochodowe i tym razem na Manhattanie nad samą rzeką Hudson pokazano kilka nowości. O tym Jan Pachlowski. W ostatnich latach marka Kia stała się jedną z najpopularniejszych jeżeli chodzi o sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że na trwających właśnie w Nowym Jorku targach samochodowych ma premierę nowa Kia Optima Sedan. Jak podkreślają fachowcy, to model przygotowany specjalnie na rynek amerykański, ale już jesienią zostanie zaprezentowana jego europejska wersja. Ta przeznaczona dla typowego Jankesa do wyboru ma trzy silniki, dwa turbo pojemności 1,6 i 2,0 oraz 2400 cm sześciennych. W Nowym Jorku prezentowane są również ciekawe Porsche Boxster Spider, Lexus RX, który ma być konkurencją dla BMW X5, Jaguar XF oraz hybrydowa Toyota RAV4. Przy okazji w USA opublikowano właśnie zestawienie, jak w ostatniej dekadzie zmieniały się ceny poszczególnych modeli w tym kraju. Zestawienie to pokazuje, że w ujęciu ogólnym pick-upy są obecnie najdroższymi modelami jeżdżącymi po amerykańskich drogach, a dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że za oceanem porusza się ich wyjątkowo dużo w porównaniu na przykład do Europy. Koszt nowych pick-upów w ostatnim dziesięcioleciu wzrósł o 37%, a średnie są droższe droższy teraz o około, przeliczając na złotówki, blisko 60 tysięcy więcej w porównaniu z analogicznym okresem sprzed 10 lat. Weny podrożały o 17%, przeciętny samochód osobowy o 15%. Najmniej wzrosła cena suv nieznacznie o 9%. Z Chicago, Jan Pachlowski. Nowy Rix SUV, którego boją się Niemcy. Ciekawe, w Polsce zobaczymy go w przyszłym roku. Koncept Lincolna pod nazwą Continental też robi wrażenie. Tego za szybko u nas nie zobaczymy. W przyszłym roku zobaczymy natomiast widzianego właśnie w Nowym Jorku Mitsubishi Outlandera po zmianach. Ci, którzy widzieli, mówią, że to zmiany tylko i wyłącznie na plus. Nasz test. A dziś test zaczniemy od muzyki. SpongeBob porty. SpongeBob kąciasto porty. SpongeBob kąciasto porty. SpongeBob kąciasto porty. porty. z jakim to samochodem od razu skojarzył mi się SpongeBob kanciastoporty z Nissanem Duke. Na dodatek Nismo RS. Czarny, kanciasty, grubas z czerwonymi lusterkami i czerwonymi zaciskami hamulców. Sylwetka Džuka od premiery wzbudzała emocje i tak już zostanie, ale z czasem można było się przyzwyczaić do tej kanciastości, a to nagle jeszcze jest, jeszcze bardziej kanciasty Juke Nismo RS. 218-konny byczek ma turbo doładowany silnik o pojemności 1,6 litra i sześciobiegową skrzynię. Do 100 km na godzinę rozpędzał się ten egzemplarz, którym jeździłem w 7 sekund i w ogóle trzeba powiedzieć, że bardzo lubi się rozpędzać, tak jakby to sprawiało mu przyjemność. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jazda Dżukiem Nismo RS jest po prostu fajna, bo składa się na to kilka czynników. Siedzi się w tym crossoverze wysoko, biegi zmienia się jak w bolidzie, krótko, szybko, szorstko, przy czterech tysiącach obrotów samochód staje się naprawdę niegrzeczny, ale pochwalić trzeba też elastyczność silnika, bo na niższych obrotach też chce jechać. Wszystko jest z zasięgu ręki, dobrze dopasowane, a na zakrętach świetnie trzymają sportowe siedzenia Recaro choć do codziennej jazdy po mieście wybrałbym chyba jednak zwykłe siedzenia, które nie trzymają jak na torze, ale za to można wygodnie wsiadać i wysiadać. W końcu miasto to nie tor. No i 6 tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Mocy Dżukowinizmu RS nie brakuje. Ba, w niektórych sytuacjach, szczególnie tam, gdzie z przyczepnością jest gorzej mam wrażenie nawet, że tej mocy jest chwilami za dużo, bo naspędzane przednie koła potrafiły figlować, no a wtedy trzeba się mieć na baczności. 18-calowe koła świetnie dają sobie radę z nierównościami. Za Zawieszenie jest sztywne, tak sztywne, jak właśnie sztywne powinno być. Same zalety? Nie do końca. Spalanie trzeba powiedzieć, że jest dość wysokie. Nawet w trybie eko w mieście auto pali 10 litrów, nie wspominając o trybie sport, w którym dżug żwawi reaguje na padeł gazu, no ale pali jeszcze więcej. Klimatyzacja. Klimatyzacja jest taka, że zanim dostosuje powietrze do żądanej temperatury, grzeje jak w hucie, a zamknąć centralnego wlotu powietrza nie da się nie da się i już. Atrakcyjna za to jest cena. Nie da się ukryć, bo samochód, który daje nam mnóstwo frajdy z jazdy, ale i pozwoli spakować sporo bagażu, kosztuje 100 tysięcy złotych z malutkim ogonkiem. Bardzo małym. To jest fajny samochód. Proszę Państwa, święta zapasem, wyjazdy, powroty... Spotkajmy się w komplecie za tydzień. Nie pędźcie, nie siadajcie za kierownicę po alkoholu, uważajcie i na siebie i na innych, a na trzecim biegu powróci za tydzień i będzie m.in. o targach samochodowych w Poznaniu. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku na trzecim biegu. Zapraszamy do reklamy.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 Nalazek? Skąd? To sprawdzony polski lek i nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed czynnikami drażniącymi. Działa podwójnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Alugastin, sodowy 340 mg tabletki do rozgryzania i rzucia, objawowo w nadkwasności soku żołądkowego, w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki żołotwórcze w chorobie żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: na substancje czynne lub na substancje pomocniczą, nerek. Polska Spół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 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu! Graj w super kumulacji lotto. Graj w punktach lotto! Wszystko zaczęło się od podrażnionych dziąseł. Potem pojawił się ból i krwawieniem. Poszłam do dentysty. Okazało się, że sprawa jest bardzo poważna. Groziło mi rozchwianie uzębienia, które mogło prowadzić do wypadania zębów. Byłam przerażona. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie latła.